W na fundamentalnych nauczaniach e, m, cały czas do przodu. Mówiliśmy ostatnio na temat e, m.in. kościoła. E, Jest, to co teraz chciałbym zrobić, to chciałbym powiedzieć kilka zdań na temat służby. Służba w Królestwie jest czymś co jest stanem. Czyli służba w Królestwie ona nie jest rzeczą pod tytułem otrzymałem objawienie, więc będę służył go. Służba w Bożym Królestwie jest stanem życia. Wlicie do Rzymian, 6,22. Święty Paweł, bardzo jasno to opisał mówi tak. Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu macie pożytek w poświęceniu, a za cel życie wieczne. A więc Paweł mówi że kiedy zostałeś wyzwolony od grzechu, czyli kiedy narodziłeś się na nowo, kiedy zostałeś wyzwolony od grzechu, kiedy uwierzyłeś w to, że Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy, kiedy przyjąłeś to, co On zrobił dwa tysiące lat temu dla Ciebie na krzyżu Gólgoty, e, Twoje grzechy zostały zutylizowane, grzechy przestały, zarówno grzech, ten główny grzech, czyli grzech niezależności od Boga, jak i wszystkie pochodne temu grzechowi, grzechy, one zostały zutylizowane w Twoim życiu. Co ciekawe, zostały zutylizowane grzechy poprzednie, grzechy teraźniejsze, jak i grzechy przyszłe. Jezus umarł za wszystkie Twoje grzechy. Za wszystkie Twoje grzechy. Co ciekawe, to jest, to jest wręcz nie do, nie do wyobrażenia, ale to, że ale to jest fakt duchowy: to, że Jezus umarł za grzechy, których jeszcze nawet się nie dopuściłeś. Dlaczego tak? ponieważ jeżeli Jezus umarł za główny grzech, a głównym grzechem to jest grzech niezależności, jest grzech, który mówi e, moje ja jest Panem, tak to jest główny grzech niezależności, to jest podstawowy grzech to jest grzech. Tym grzechem zgrzeszył jako pierwszy szatan. Ten grzech został przyniesiony na ziemię przez szatana. Rozumiecie? On, to, to szatan go przyniósł, ten grzech. Ten grzech niezależności doprowadził, do potężnego zniszczenia Ziemi. Ja kiedyś o tym mówiłem, to wywołało wiele kontrowersji u ludzi, bo ja powiedziałem, że sam początek Biblii, kiedy czytamy Biblię, zaczynamy ją czytać, to jest napisane, że Bóg stworzył niebo i Ziemię, a Ziemia była pustkowiem i chaosem. Ja powiedziałem, że to jest błędne tłumaczenie, bo tam nie jest napisane Ziemia była, tylko Ziemia stała się. I tam jest takie hebrajskie słowo tohu bohu, a słowo tohu oznacza, że ona stała się, Totalnym chaosem, zamieszaniem, zniszczeniem w wyniku ingerencji czegoś. Czyli jest coś normalnego, w hebrajskim mowa jest coś normalnego, i to jest rzecz normalna, i teraz, kiedy ta rzecz normalna zostaje na przykład uderzona przez coś, rozcięta, rozbita, zdruzgotana, połamana, czyli wskutek ingerencji zewnętrznej następuje tak zwane to chubochu, czyli totalne zniszczenie, jakby i tak, ja mówię, ja zadałem ludziom pytanie, mówię ludzie. Powiedzcie mi, kto? Mówię, ponieważ ja wiem jedno, że Bóg nie dokonuje rzeczy, które są rzeczami niekompletnymi. On jak stworzył coś, to stworzył to w doskonały sposób. Kiedy, czyli jak Bóg stworzył ziemię, to ona była stworzona w doskonały sposób. A więc między pierwszym a drugim wersetem Biblii mogły minąć miliony lat. W naszym rozumieniu. W naszym rozumieniu ludzkim. W naszym ludzkim między pierwszym a drugim wersetem. Bo Ziemia, co to było, co, co tam się wydarzyło między pierwszym a drugim wersetem? Szatar zostaje zrzucony na Ziemię. Czyli szatan grzeszy i z grzechem odstępstwa w swoim sercu on spada na Ziemię i wiecie co on robi? Niszczy Ziemię. On rozbija tutaj wszystko. Rozumiesz? To, jest, to jest wkurzony, zbuntowany anioł, który został z nieba wyrzucony. Rozumiesz? Wkurzony anioł. To, to, to, to rozumiesz co to było? To ktoś, kto zostaje wyrzucony na mordę z nieba, tak? on spada na ziemię, 30% aniołów idzie za nim. Tak? I ziemia zostaje zniszczona, zdruzgotana, rozwalona. Czyli widzimy, że to szatan pierwszy dokonuje jakby, jakby grzechu. Szatan, szatan grzeszy. Następnie, kiedy Bóg odbudowuje to, co się stało, i on na ziemi tworzy nowe stworzenie czyli tworzy człowieka, prawda? Temu człowiekowi stwarza najpierw pewien okrąg, który jest zwany Edenem, Bóg, Bóg go umieszcza w tym Edenie tego człowieka, a natomiast, ponieważ reszta ziemi w ogóle jest nieprzyjazna do życia. Przyjazny jest Eden do życia, tak? Dlatego jest napisane, że Bóg powiedział Adamowi, że będziesz tej ziemi co? Strzegł. Ja zawsze pytam przed kim? Bo wiecie, my musimy zadawać sobie pytania. Duchowość polega na tym, że my nie zostajemy w debilizmie religii, która nam podaje skrawki. Tylko my zadajemy sobie pytania, czy też Biblię musisz pytać autora Biblii. Przed kim miał Adam strzec ogrodu Eden? Skoro jest on jeden, ok? I jeden człowiek, a więc przed kim ma strzec? A więc jest ktoś, kto jest jakimś, jakąś formą odstępstwa. Czyli jest tam ktoś żyjący w grzechu, gdzie? Poza obrębem Edenu. Widzimy Diabła, który pod postacią węża dostaje się do Edenu, tak? Czyli on musiał się jakoś dostać. I co robi Diabeł? On infekuje człowieka jakim grzechem? Tym samym grzechem, którym on zgrzeszył, grzechem niezależności. A więc mówi, czy na pewno Bóg powiedział, że on podważa prawdę Bożego Serca, Człowiek się na to łapie i ta zaraza, która, którą szatan przyniósł z kosmosu, rozumiesz, rozprzestrzenia się po całej ziemi. Za pomocą Adama i Ewy, prawda? A więc widzimy grzech. Grzech, który doprowadza do tego, że ludzkość marnieje, niszczeje, przychodzą choroby, nieszczęścia, patologie, niebo jest zamknięte, a Ziemia jest nieprzyjazna do życia, w cudzysłowie. Ponieważ widzimy po wyrzuceniu Adama i Ewy z raju, że Bóg mówi, w trudzie będziesz tutaj, jakby tą ziemię uprawiał. Widzimy, co się dzieje dzisiaj to wokół. Mamy teoretycznie nowoczesność, mamy kulturę, mamy, mamy wszystko pięknie, natomiast co widzimy? Jeden wielki system kryzysu. Okej? Okay? Czemu? Bo to jest. Grzech, który się rozwijał w, przez, przez tysiące lat w ludzkości. I teraz dwa tysiące lat temu przychodzi Boże rozwiązanie, mówiliśmy o tym na Fundamentach, że problemem człowieka jest grzech, Bożym rozwiązaniem jest Chrystus. Przychodzi Chrystus na ziemię i Bóg, czyli Bóg się wciela, prawda? Bóg się wciela i pod postacią człowieka staje się reprezentantem całej ludzkości, tak? I ponosi ofiarę, czyli daje się zabić za to, co zrobili ludzie. Jezus staje się grzechem i tutaj Słowo Boże mówi, że teraz zaś wyzwoleni od grzechu, czyli nie jesteśmy wyzwoleni od grzechu, wyzwoleni od tego, wyzwoleni, wyzwoleni! Chrześcijanin, czyli człowiek, który narodził się na nowo z Bożego Ducha w wyniku tego, że przyjął Jezusa jako swojego Zbawiciela, jest człowiekiem wyzwolonym od grzechu. Wyzwolonym! Grzech nie panuje nad Tobą w ogóle! Grzech, czyli żadna forma odstępstwa, żadna forma niszcząca, żadna forma destrukcyjna, ona nie panuje na Tobą. Wyzwoleni od grzechu! Chrześcijanie to nie są ludzie w grzechu, tylko wyzwoleni od grzechu. Za, rozumiesz? Dlaczego chrześcijanie? Dlatego ja zawsze mówię do, do, do, do ludzi, wiecie czemu grzeszycie? Bo chcecie, nie dlatego, że musicie. Żaden narodzony z Bożego Ducha człowiek nie musi grzeszyć. Tak samo jak żaden narodzony z Bożego nie musi chorować, nie musi być biedny, nie musi być nieszczęśliwy, żaden. Masz tak, bo takie decyzje podejmujesz. Każdy swój ciężar poniesie. Nie mów, że nie możesz. Nie mów, że nie mogę tego zrobić. Możesz, ponieważ jesteś wyzwolony od brzegu. I teraz zobaczmy co się dzieje dalej. Czyli ta konstrukcja, która powstaje, ta nowa konstrukcja to nie jest konstrukcja grzeszna, czyli my nie jesteśmy buntownikami, my nie jesteśmy niezależni, my nie jesteśmy egoistami, nie jesteśmy, nie jesteś. To jest bardzo proste. Tam, zobaczcie jak grzech nie panuje. Wychodzę z więzienia po 10 miesiącach, nawróciłem się wtedy w więzieniu, wychodzę po 10 miesiącach, jestem zdrowym facetem, normalnym facetem, wracam do domu i mówię do mojej żony, która jeszcze nie była znaczy jeszcze nie była moją żoną, mówię była moją kobietą, matką naszego dziecka. I, e, i, i wracam do domu i mówię do niej tak. Nawróciłem się do Jezusa, jak wiesz, i mówię, z uwagi na to, że my nie mamy ślubu, to ja nie będę teraz z tobą spał, bo to jest grzech. Więc ona popatrzyła na mnie i mówi, zauważyłeś może to, że mamy dziecko czteroletnie i mieszkamy ze sobą ty. Ja mówię tak, ja wiem, ale stare przeminęło to wszystko stało się nowym i od tego momentu ja z tobą nie śpię. Będę z tobą spał, jak weźmiemy ślub. bo no, ja nie chcę być zgorzeniem dla innych ludzi. Jestem po 10 miesiącach więzienia, rozumiesz, jestem po prostu, wiesz, hormonalnie jestem po prostu poruszony bardzo mocno, ale, ale co ja wiem, Na mną grzech nie panuje. Czyli co, ja jestem wolny, rozumiesz, w tym, aby moim genom zamknąć mordę, czyli ja rządzę, ja rządzę, ja rządzę, ja w duchu rządzę i tak zarządziłem. I od połowy tam listopada do, do, do tam 5 stycznia my ze sobą nie spaliśmy, prąciwie i, i, i nie, nie, nie zgadzam się. Wiesz, wiecie dlaczego? Bo ja mówię tak, wychodzę na wolność, w domu jest niezbawiona żona, w domu jest niezbawiona matka. Ja muszę dać co? Przykład! Jak ja dam przykład? Teoretyzując, rozumiesz? Proszę Cię bardzo, wejść po teoretyzuj sobie gdziekolwiek, wszyscy Cię wyśmieją, wszyscy Cię wyszydzą, wszyscy Cię oleją, A więc wolny od grzechu, czyli wyzwolony od grzechu, a oddany w służbę Bogu, czyli zobacz co się dzieje. W momencie wyzwolenia od grzechu zostałeś natychmiast jakby przeznaczony do służby Bogu, zostałeś predysponowany, zostało Ci to umożliwione. Ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj spożyli pewną, pewien stereotyp, że nie jest za wcześnie, aby służyć Bogu. Nie jest za wcześnie. Nie jest za wcześnie. Kiedy, od kiedy możesz służyć Bogu? Od kiedy narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha. Już jesteś sługą Bożym, ok? Jeżeli chodzi o Twoje działania. Już możesz służyć Bogu, przeznaczeni w służbę Bogu. E, macie pożytek w poświęceniu, a więc my widzimy jaki sens, jaki jest sens, Poświęcenia. Co to znaczy e, na, na, czyli, czyli poddania się Bogu? Jaki jest, jaki jest w ogóle sens tego? E, skoro Bóg oddał za Ciebie swojego Syna, tak, to Ty w tym momencie z wdzięczności podejmujesz działania związane z tym, że będziesz wypełniał Jego wolę od A do Z. To jest służba Bogu. Czyli całe życie chrześcijanina jest służbą Bogu. Całe życie chrześcijanina. Życie chrześcijanina nie dzieli się na to, że na przykład służę w kościele, coś tam robię, a potem nie służę. Idę do pracy, chodzę sobie gdzieś tam, to ja tutaj nie służę. Tutaj służę, tu nie służę. Jaka jest Twoja służba? No, ja w kościele gram w uwielbieniu na przykład. Taka jest moja służba. Nie, to jest jakieś działanie Twoje. Jak ktoś mnie zapytał o moją służbę, ja powiedział, moja służba to jest życie Bogu. Ja żyję. Ja żyję. Żyję służąc. 24 godziny na dobę. Moja służba. Czyli ja się realizuję jako ojciec, służąc Bogu. Ja się realizuję jako mąż służąc Bogu, ja się realizuję jako duszpaster służąc Bogu. Rozumiesz? Cokolwiek robię, dlatego jest napisane, cokolwiek czynicie, cokolwiek czynicie, tak? Czyńcie, jakbyście to czynili dla Boga, nie jak dla ludzi. Zamiatasz podłogę? Jak dla Boga. Rozumiesz? Pracujesz na komputerze? Jak dla Boga. Pomagasz ludziom? Jak dla Boga. Cokolwiek robisz? Jak dla Boga. Jak dla Boga. Każda rzecz. Dobrze się odżywiasz, dlaczego? Żeby jak najdłużej żyć w zdrowiu na tej ziemi, nosić Bożego Ducha, rozumiesz? Czyli jesz, jak dla kogo? Jak dla Boga, dbasz o siebie, jak dla Boga, upierasz się odpowiednio, nie upierasz się jak dziad kalwaryjski, rozumiesz, żeby Cię tam ludzie nie chcieli oglądać jakiejś jest tej wierzy. dziwny taki, rozumiesz, tylko upierasz się tak, rozumiesz, żeby inni widzieli w Tobie Króla, dlaczego? Jak dla Boga, jak dla Boga, mój znajomy, Przyjaciel mój miał kiedyś pewne objawienie. Został w duchu przeniesiony w czasy króla Dawida. Ja wiem, że to dla ludzi niektórych jest dziwne, ale on, on tak miał. Został w duchu przeniesiony po prostu e, 3000 lat do tyłu. I on stał. W pewnym momencie w tej wizji znalazł się na pustyni. Znalazł się na pustyni i zobaczył, że jedzie Rydwan. I ten błąd nie wiedział, co się w ogóle wydarzyło. I przejeżdżał Rydwan i zatrzymał się Rydwan przy nim. I król Dawid powoził rydwanę i on spojrzał na króla Dawida mówi, i wizja się skończyła i on tylko zapamiętał twarz Dawida i to co on zapamiętał, to co on powiedział, to mówi tak, kiedy spojrzałem jego ja go mu w twarz, kiedy spojrzałem Dawidowi w twarz, to ja widziałem potęgę Boga, on błyszczał, on błyszczał ten człowiek, on błyszczał, on prezentował Boga. Co Jemu Duch ty pokazał? Jemu Duch ty pokazał, co to znaczy, że, że Dawid był człowiekiem według serca Boga, nie patrzy, na to się nie patrzy z punktu widzenia moralnego, Okej, okay? To nie patrzymy na takie rzeczy tylko, wiecie, bo to jest bardzo mały element, że tam ktoś jest porządny w jakiejś tam dziedzinie, zresztą Dawid nie był taki porządny, bez przesady. Pierwsza jego działalność służby Bogu w ten sposób wyglądała, że z mniej więcej z grupą 400 rzezi mieszków, którzy nie oddali kredytów, proszę ciebie, które zaciągnęli u różnych można władców, rozumiesz? Napadał na, na, na, na miasteczka i wsie i łupił je do spodu filistyjskiego. Tak wyglądał jego początek. Jest naprawdę pa, To jest mocne dla mnie, a Pan był z nim. To jest do mnie w ogóle. Jak ja czytam takie rzeczy, rozumiesz? To w ogóle obrazy mi się inny zmieniają. Pan był z nim, ja mówię, a w ogóle wiesz, jest taki artykuł 210 paragraf 2, teraz 256 paragraf 2, to jest napad z bronią w ręku. Wiesz, o co chodzi? To jest od 5 lat do 25. Ja mówię, napadał zbrojnie, zbrojnie, rozumiesz? Związek, w ogóle grupa zorganizowana, przestępcza grupa zorganizowana, łupił wszystkich, walił równo. Tak? A Pan był z nim. Co to za historia, ale widzimy generalnie, że nasze życie, ono jest służbą Bogu, a więc to nie ma czegoś takiego, że Ty jesteś bez służby, takiego czegoś nie ma, służba to jest styl życia, jutro wstajesz rano, jesteś sługą Najwyższego, rozumiesz? Nie sługą zawodu, tylko sługą zamiłowania, ok? W z zawodu jesteś przyjacielem Boga, ok? zamiłowania jesteś Jego sługą. Jesteś zamiłowania sługą. Ten sam list do Rzymia, 19 werset, ten sam rozdział, 6 rozdział, 19 werset, mówi tak. Po ludzku mówię, przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości do popełnieniu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. To jest łopatologia. To znaczy Święty Paweł, człowiek logiczny. Kocham tą naukę, kocham logikę. Dlatego że Bóg bardzo jest logiczny i Paweł mówi tak: Coś wam powiem, bo oni zadawali mu pytania, rozumiecie? Jak mamy służyć Bogu? To to znaczy mamy służyć Bogu, tak Paweł mówi. To ja wam wyjaśnię łopatologicznie, tak jak wasze członki oddawaliście na służbę nieczystości, wasze ręce, nogi, głowy, oczy, uszy, wszystko co mieliście, tak? Cały wasz organizm. Z taką samą pasją i w ten sam sposób zacznijcie pełnić różnego rodzaju dzieła Boże. Z taką samą pasją i zainteresowaniem, jak chlałeś, tańczyłeś, bawiłeś się, robiłeś różne rzeczy, miałeś hobby różne i tak dalej. Rozumiesz? To masz to robić na służbę Bogu. Teraz wykonuj działania na swój z takim samym, e, e, nie wiem, na przykład zaczyna Piątunio przychodził na przykład, tak? Piątunio, kończyłeś swoją pracę i Ty szedłeś sobie bawić się, tak? I w piątek na sobotę, z soboty na niedzielę, w niedzielę odpoczynek leczysz kaca, tak? Czyli zagospodarowany miałeś imprezowo weekend, tak? Teraz zagospodarujesz i za za, za, zrobisz i wielką imprezę weekendową dla Boga, czyli będziesz miał weekendy, Zagospodarowane dla Boga. Wszystko będziesz miał zagospodarowane dla Boga. Tak jak z zapamiętałością siedziałeś, wlepiałeś, gały, proszę Ciebie w telewizor i mecz oglądałeś, rozumiesz? tak teraz będziesz ten czas spędzał w służbie Bogu. Czyli tą samą. Często ludzie mnie pytają, czy ja nie mogę mieć Hopy? Ja mówię, możesz, jeśli znajdziesz czas. Mówię, proszę znajść czas na Hopy. Naucz mnie mieć Hopy. Poucz mnie, jak się ma Hopy. Na hopy trzeba czas. Dzwoni do mnie człowiek kiedyś i mówi do mnie tak. Mówi. Muszę wyrzucić akwarium. Ja mówię czemu? Mówię, jestem związany przez akwarium. Mówię, chodzę też na ryby. Jestem związany przez ryby. Ja mówię, wiesz, no każdy ma inne związania. Takie związania. Ale mówi Artur, czy to jest normalne, że ja mam wyrzuty sumienia, że ja spędzam tyle czasu w szczerze Bo Tak, to jest normalne. Bardzo normalne. To jest chłopak, który przyjechał kiedyś do mnie przez pół Polski, razem z, taką, z takimi kolegami. Przyjechał do mnie i mówi do mnie, narodziłem się z Bożego Ducha, mówię, ale nie jestem ochrzczony w Duchu Świętym. Siedzieliśmy w pizzerii, wtedy jedliśmy pizzę. Ja mówię, to no tak, skończyłem i teraz położę na Cię zostań jesteś w Duchu Świętym. Proszę na niego recę, w wpadł pod ławkę. Wpadł pod ławkę, ławki, pod tej ławki. Pro ciebie Wypił kawę, siedlił w samochód, zaczął mówić innymi językami i tak mówił przez 400 km, Jak dojechał dopiero u siebie przestał mówić innymi językami. Po prostu. Chodzi o to, że e, ja, teraz chłopak mnie dzwoni mówi, tym jestem związany. Ja mówię, ok, ja to rozumiem, ja to rozumiem. Wiecie, wiecie co, co, co próbuję w tej chwili położyć? Bardzo silny fundament, jeżeli chodzi o służbę Bogu. Jeżeli w Twoim życiu, jeżeli w Twoim życiu, Czas jest źle zagospodarowany, to musisz go przeorganizować. Twoim priorytetem w życiu jest służba Boga. Priorytetem. Czyli, krótko powiedziawszy, wszystkie twoje zadania życiowe muszą być skierowane na służbę Boga. Wszystkie twoje zadania życiowe. Musisz wychowywać dzieci jak dla Boga. Wiesz, masz, wiesz na kogo masz dzieci wychowywać w ogóle? Na sługi Boże. Ty nie wychowujesz dzieci, żeby dzieci se pożyły. To ty w ogóle jest bzdura, rozumiesz? Wiesz dlaczego masz dzieci? Bóg ci dał dzieci. Dzieci. Jest napisane, dzieci są darem, czyli Bóg dał ci dzieci. Ja zawsze mówię do Sary, jak sobie tam czasem gadamy o takich rzeczach, to ja mówię, pamiętaj, ja jestem zastępczym tatu. Ja wiem, mówi, ja wiem. No to wie, ona z tym wzrasta, dla mnie to jest logiczne. Ja mówię, ciebie dostałem na pewien okres czasu, i ja mam w twoje życie wpompować tak, określony potencjał Bożego Królestwa. Takie jest moje zadanie jako ojca. Ty nie jesteś, ja zawsze mówię, bo to też trzeba dobrze zrozumieć. Wiesz, że to nie jest twoje. Wiecie, że, te, że to, to nie jest tak, że dzieci są twoje, żona twoja, mąż twój, co pstój w ogóle. Wszystko. Moje, to moje jest, to nie twoje. To dar. Dar. Dar. Dar. Taki sam dar, jak prorokowanie, jak mówienie innymi językami, uzdrawianie chorych, wypędzanie demonów, wszystko inne rzeczy. To są dary. Te rzeczy, że je mamy, to dary. To, że jemy normalnie, dobrze sobie zjemy, popiemy sobie, rozumiesz, to, to, to są wszystko dary. Cokolwiek czynicie. Jak byście czynili to dla Boga, nie jak dla ludzi. Całe nasze życie musi być służbą, a nasze zaangażowanie musi być w stu służbą. Ja słyszałem różne takie nauczania i te nauczania, one są fajne, bo one są takie humanistyczne. One mówią tak. Najpierw jest Bóg, potem jest rodzina, potem jest Kościół. To takie, takie, takie, tak ludzie budują takie że ja mówię, wiecie co? Ale skąd to wzięliście ludzie? Ja sam tak mówiłem do pewnego momentu, byłem zafiksowany przez różnych religijnych kacyków. Wkręcili, wkręcili mi śrubę ja tą śrubę potem wkręcałem innym ludziom. Potem musiałem z tego pokutować i prosiłem w ogóle, boże spraw, żeby te, te, te wkręty, co robiłem ludziom, to nie narobiłem krzywdy w życiu. Zmiłuj się nad tymi ludźmi, nade mną, Boże. Ja dzisiaj zrozumiałem bardzo podstawową rzecz. Wyzwoleni z grzechu, tak? I oddani w służbę Bogu. Czy tutaj gdzieś pisze, że jest jakaś hierarchia wartości? Że mamy Bóg, potem jest rodzina, potem jest Kościół? Ja zawsze powtarzam, Jezus nie był taki rodzinny. To nie tak, to nie tędy droga. Nasze małżeństwo musi być służbą. To jest bardzo ważne, żeby ludzie, żeby małżeństwa dostrzegły tą prostą prawdę. Tą prostą prawdę to wiele rzeczy by się rozwiązało od razu. by się ludzie do siebie mieć, e, uzurpować sobie w, w własność. Ty jesteś moja żona, ty jesteś mój mąż. Nie, pańscy jesteśmy, poddaję się Tobie, a ja się poddaję Tobie, dlaczego? Bo kocham Jezusa, bo kocham Jezusa. Moja żona powiedziała, że dlatego tylko to małżeństwo wygląda jak wygląda i funkcjonuje, dlatego że kocha Jezusa bardziej niż mnie. I to jest prawda Boża i tak powinni ludzie funkcjonować, tak? Czemu? Bo to słudzy Boży, bo to są słudzy Boży. Słudzy Boży, bo służba musi być Twoim priorytetem, Niedziałactwo. ja powtarzam, nie działactwo, ponieważ nie mówimy o fundamencie, na fundamencie wszystko mamy za darmo z łaski, za darmo z łaski, my nie jesteśmy działacze, my nie zasługujemy swoim działaniem na przychylność Bożą. Ja mówię, czy Ty, czy ty robisz coś, czy Ty nic nie robisz, Bóg tak samo Cię kocha, Bóg tak samo Cię akceptuje, Bóg tak samo Cię pragnie, to nie ma znaczenia, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że Bóg od Ciebie wiedzę, Ci Bóg od ciebie nic nie wymaga. To jest mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o nowe przymierze. Bóg od ciebie nic nie wymaga. Ludzie mówią, Bóg ode mnie to tego chce. Bóg mi kazał to zrobić, a mnie nic nie kazał. Ja nie słyszałem, że mnie Bóg coś kazał zrobić. On do mnie po prostu mówi coś, rozumiesz? On do mnie mówi, powiedz, a ja wiem jedno. W ogóle nie mam innego wyjścia. Wiesz dlaczego? Bo ja nie mam dokąd pójść. Rozumiesz? Jezus się odwraca do swojej dwunastki, która została po odejściu wielu ludzi i mówi też chcecie się odejść. A Piotr mówi, ale my nie mamy dokąd pójść. Przecież Piotr ma dokąd pójść. Piotr ma żonę. Piotr ma teściową. Wiesz o to chodzi? I to taką jeszcze w porządku teściową, bo razem z nimi mieszka. <śmiech> wiesz? Żona też jest w porządku, bo ją bierze na usługi ze sobą. Także to nie jest jakaś po prostu wariatka, wiesz, tylko normalna Boże kobieta. Prawda? Rozumiesz? Czyli Piotr ma, zobacz, ma, ma zawód Piotr, tak? Jest zawodowym rybakiem, tak? Ma też różne skłonności, hobby różne, na przykład to tomanem jest na przykład, nie? Widzimy, że Piotr ma różne. ma takie, że opowiadać, lubi różne rzeczy, porozmawiać sobie, gdzieś tam, nie? Ma towarzystwo, ma rodzinę, ku... Rozumiesz? Ale co? Ja mówię, nie mam dokąd pójść, mówi! dokąd pójdę? Nie mam! Czyli zobacz co on, on widzi, że poza Chrystusem jest pustka, pustka, pustka, jest taki stary film pod tytułem Langoliery, to jest taki samolot, zostaje, to jest fikcyjny film, fikcja taka, samolot zostaje jakby przeniesiony w inny wymiar i znajduje się jakby w miejscu, gdzie nie ma nikogo, żadnych ludzi, ląduje gdzieś i w pewnym momencie patrzy, a tutaj się zaczyna jakby rzeczywistość, zaczyna być zjadana i takie wielkie mordy zjadają rzeczywistość. Czyli, że tam jest, to jest nie fajne objawienie z tego, co bo to, to, co stare przeminęło. Nie ma tego w czy nie ma wczoraj. One zżerają pozostałości e, wczorajszego dnia. No nie? Że liczycie tylko dzisiaj, że jest to, co jest dzisiaj w ogóle, nie? Wiesz. wiesz poza, poza Chrystusem nie ma nic. Twoja służba to jest życie w Chrystusie. 24 godziny na dobę. Krótko powiedziawszy, chrześcijanie to rano wstaje, tak? Mówi Panie, jestem gotów, jestem gotów, gotów jestem, wjeżdżam, ja wjeżdżam, ja wjeżdżam w ten świat, każdego ranka, nieważne co się dzieje wokół, ja jestem gotów, czemu, bo to jest moja tożsamość, to jest moja tożsamość, jestem w Twojej służbie, jestem Twoim ramieniem, jestem zbrojnym ramieniem, ja dzisiaj przekroczę próg mojego domu i piekło będzie piszczeć, Chrześcijanie musi mieć tą mentalność, to jest fundament. Nie wstajemy rano i nie mówimy, że jest nam trudno. Rozumiesz? Nie ma trudno. W Lekki Ziemskiej wstawaliśmy o czwartej rano. Musieliśmy zasuwać. Nie było trudno. Musiałeś wstać rano i być przekonanym, że ten dzień, tak? To będzie kolejny dzień, który Ty nie tylko przeżyjesz, ale zwyciężysz jeszcze. Ok? Że zwyciężysz tym. Dlaczego? Bo Ty jesteś do tego powołany, predysponowany, wyposażony absolutnie, wstajesz rano, jesteś sługą Bożym, kładziesz się wieczorem, jesteś sługą Bożym. Posłuchaj, upadniesz w grzech duszy czy ciała i jesteś sługą Bożym. Jesteś sługą Bożym, to nie odbiera Ci bycia sługą Bożym, to nie odbiera Ci niczego, to nie odbiera Ci godności Bożego sługi. Dlaczego? Bo Ty jesteś przeznaczony. To jest Twoja tożsamość. Więcej masz to robić z taką samą zaciętością, jak grzeszyłeś. Tak jak grzeszyłeś, tak masz służyć. Z taką siłą, z taką zaciętością, pewnością i determinacją. Po prostu. I ostatnia rzecz. pieśń nad pieśniami 178. Wieź nad pieśniami. 1.7.8 Powiedz mi Ty, którego miłuje dusza moja, gdzie pasiesz swoje stada? Gdzie postój wyznaczasz w południe, abym nie musiała błąkać się wśród stad Twoich towarzyszy? Jeśli tego nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet, to idź śladem owiec i paść swoje koźlęta przy szałasach pasterzy. Pieś nad pieśniami to jedyna księga w Biblii, gdzie nie ma wymienionego słowa Bóg. Tu jest księga, gdzie jest tak naprawdę dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta. I opisana jest ich miłość. To jest jedna z najciekawszych, moim zdaniem, ksiąg Starego Testamentu. Z której można wyciągnąć bardzo, bardzo, bardzo dużo, kiedyś będziemy o tym więcej mówić, ale bardzo dużo e, duchowych realiów, nowotestamentowych duchowych realiów. E, te księdze też są opisane rzeczy, które w żadnej innej księdze nie są do tego stopnia opisane i nakreślone, czyli chodzi o życie małżeńskie i wiele innych spraw. ale Analogia całej tej pieśni jest analogią zależności Kościoła od Chrystusa. Ten mężczyzna to Chrystus, ta kobieta to Kościół. I kiedy ona go pyta, czyli Kościół, czyli nowonarodzone stworzenie, pyta swojego Pana, powiedz mi, gdzie pasiesz swoje stada, abym nie musiała błąkać wśród stad Twoich towarzyszy. To jest pytanie człowieka Bożego do Boga. Panie, co mam robić w Twoim Królestwie? Ja zawsze mówię tak, Ty musisz przebywać z Bogiem, żebyś dowiedział się, jakie jest Twoje powołanie i musisz rozpoznać swoje powołanie, bo Bóg chce, żebyś rozpoznał Twoje powołanie i Bóg Ci to będzie umożliwe. Natomiast dopóki Ty nie widzisz jasno swojego powołania, to Słowo Boże mówi dalej, jeśli tego nie wiesz, odpowiada Bóg, to idź śladem owiec i Państwo jej koźlęda przy szałasach pasterzy. I ten fragment pokazuje, jak ważne jest duchowe przywództwo w Kościele. Jeżeli ktoś nie wie, ja zawsze my tak, ludzie pytają, co ja mam robić, ja mówię zapytaj swojego pastora, on ci powiem, jest tyle roboty w kościele. Jest tyle roboty w królestwie. Jeżeli ty jeszcze nie wiesz, jeżeli ty nie jesteś przekonany, jeżeli ty nie masz bezpośredniego prowadzenia w jakichś dzieci, od tego są duchowie liderzy. Od tego są duchowi liderzy, Bóg tak te rzeczy pokonstruował. Ja nie mówię, jeszcze raz, wiecie jak ja mam zdanie na temat liderstwa w Kościele, e, ja nie mówię o ludziach, którzy są nominowani albo prowadzą, są tak tzw. najemnikami. Tak? Nie, nie mówimy o tego rodzaju Od ludziach, bo takich ludzi trzeba uciekać, zrywać się gdzie Natomiast, jeżeli nie wiesz, to niech duchowie ojcowie wskazują Ci kierunek, bo jeżeli Ty nie rozpoznajesz w duchu, pewnych rzeczy, to znaczy, że niekoniecznie, to, to, nie, to nie znaczy, że Ty jesteś gorszy, rozumiesz? Tylko znaczy, że albo dojrzewasz, albo masz zdobywać jeszcze duchową wiedzę, rozumiesz? Jesteś w takim miejscu po prostu w swojego życia. I od tego są duchowi liderzy, żeby oni Tobie wskazali kierunek. Oni nie wskażą Ci pełnego kierunku. Jeszcze jest to, ja, ja nigdy nikomu, nie, powiem, wam, powiem Wam pewną nieprawdę. Perwel, jakaś nieprawda Nieprawda jest w tym, że przychodzi do Ciebie duch, duchowy Lider i mówi tak, ja widzę Twoje powołanie, jesteś powołany do tego i do tego, coś Ci powie? Nikt nie może przyjść do Twojego życia i powiedzieć do czego jesteś powołany, a wiesz dlaczego? Bo to Ty musisz wiedzieć, jeśli tego nie wiesz, czyli jeśli Ty nie widzisz, jeśli nie wiesz, czyli co? Ty masz wiedzieć! OK, Nie z inspiracji czyjejś, tylko z inspiracji Boga samego. A Bóg, Bóg sam inspiruje Ciebie, tylko Ty jeszcze nie odczytujesz. Więc Twoim zadaniem jest wiedzieć. Ja mówię, Ty musisz wiedzieć, czego Ty chcesz w życiu. OK? Musisz wiedzieć, musisz wiedzieć, musisz wiedzieć. Natomiast duchowe przywództwo jest po to, żeby pomóc Ci, pomóc Tobie rozpoznać Boży głos, rozumiesz? Natomiast e, nie pozostawiając Ciebie w bezruchu, Okej? Okay? Nie pozostawiając Ciebie bez, w bezruchu. Bo jeżeli duchowe przywództwo będzie czekać na to, że Ty się dowiesz, tak? To może minąć dużo, dużo, dużo czasu. A służby jest po to. Ja zawsze mówię tak, jeżeli nie wiesz dzisiaj, to ja Ci powiem coś do zrobienia, ok? Mówię, ewangelizacja jest piękna. Mówię, zawsze, zawsze, zawsze, zawsze jesteś potrzebny, aby ewangelizować, uzdrawiać chorych, wypędzać demony, wskrzeszać z martwych, zawsze. Nie potrzebujesz do tego szczególnego namaszczenia. Nie potrzebujesz do tego nie potrzebujesz szczególnego namaszczenia, żeby pomagać w życiu wspólnotowym. Nie potrzeba do tego szczególnego namaszczenia. Nie rozumiesz? A z czasem ty na przykład widzisz, że wydobywa się coś z ciebie. Wydobywa się coś. Wydobywa się coś. Powstaje coś. A więc widzimy, że jesteśmy przeznaczeni do służby Bogu. Jesteś sługą Boga 24 godziny na dobę. Musisz służyć Bogu w pełnym wymiarze swojego życia. Pod każdym względem i w każdej dziedzinie. Nie ma sakrum i profanum. Nie ma takich rzeczy. Nie ma rzeczy duchowych, życia duchowego i życia nieduchowego. Jest jedno życie z Bogiem. Tak? I, i, i, i, I ostatnia rzecz. Jeżeli nie widzisz jeszcze swojego powołania, nie rozróżniasz swojego powołania, to tego są duchowie liderzy, aby oni Tobie w tym pomogli. Tak? A nawet jeżeli Ty widzisz swoje powołanie, to również Ci duchowi liderzy są po to. Żeby oni wspomagali rozwój Twojego powołania, dlatego, że jest napisane w liście do Efezjan, tak? że po to są urzędy Boże, tak? aby doprowadzać do doskonałości ludzi, którzy już mają objawienie, co mają robić w Bożym Królestwie. Także to jest yy, tyle, jeżeli chodzi yy, o taki fundament